Jerzy Głosik w kręgu światowita, taśma piąta, ścieżka pierwsza. Wierzono także, że człowiek nawet po śmierci nie przestaje potrzebować ziemskich pokarmów i napojów, stąd powstał obyczaj pozostawiania zmarłym pożywienia w pobliżu grobów, wyprawiania z typ pogrzebowych z udziałem najbliższej rodziny i domowników. Zmarłemu dawano jedzenie jednorazowo lub w pewnych odstępach czasu do grobu lub kładziono je na grób. Do dzisiaj jeszcze znajdowane są resztki po takich stypach oraz obrzędach pogrzebowych ułamki naczyń, w których zmarłemu dawano pożywienie. Wykopaliska archeologiczne przeprowadzane na terenie Polski ujawniły również ślady żywności pozostawionej przez pradawnych uczestników styp pogrzebowych. Na przykład w Połupinie koło Krosna Odrzeńskiego, w jednym z grobów na cmentarzysku pochodzącym z epoki brązu stwierdzono ziarna prosa lub soczewicy. Na cmentarzysku w Worytach pod Olsztynem wśród przepalonych kości ludzkich znaleziono nienaruszone przez ogień zęby zwierzęce. Niespalone kości zwierzęce znajdowały się w grobie ciałopalnym w strzelcach opolskich Adamowicach. Składanie żywności i napojów na grobie miało służyć wyłącznie zaspokojeniu głodu i złagodzeniu ewentualnego gniewu zmarłego, skłonienie duszy, by zaopatrywała w żywność jego najbliższych z żyjących, a zwłaszcza osoby, które przestrzegały tego zwyczaju. Przykładów stosowania owego zwyczaju obrzędowego dostarczają również współcześnie żyjące ludy w różnych częściach świata. Na przykład zamieszkujący półwysep malajski azjatyccy Samangowie rozpalają na grobach ogniska Umieszczają tam żywność i ustawiają naczynia z wodą Azjatyccy Tunguzowie urządzają w czasie pogrzebów stypy Najbardziej jednak konsekwentnie tego zwyczaju pogrzebowego Przestrzegają południowoafrykańskie plemiona Hererów Którzy przez dłuższy okres, nawet przez kilka lat W różnych porach roku, w pewnych odstępach czasu Palą ogniska na grobach zmarłych i urządzają stypy obrzędowe tego rodzaju zwyczaje pogrzebowe stosowane były również wśród późniejszych społeczności cywilizowanych, zwłaszcza na terenach wschodniej Słowiańszczyzny. Wielkanoc Zmarłych, czyli tak tzw. Radunica, obchodzona była uroczyście na Wielkorusi w XVII wieku. Uroczystości i obrzędy ku czci zmarłych, palenie ogni i kadzideł, biesiadowanie na cmentarzach przez okoliczną ludność ilustruje obraz artysty Olearia, pochodzący z 1634 roku. Jeszcze do niedawna, w okresie świąt wielkanocnych, palono ognie na cmentarzach, które miały ogrzewać zziębnięte dusze. Podczas uroczystości częstowano zmarłych przez wlewanie napojów do grobów. Zwyczaje takie panowały na wschodnich terenach naszego kontynentu, chociaż notowane są również i u ludów ugrofińskich. Przekazy kronikarskie i opowieści gminne Mówią, że te zwyczaje pogańskie jeszcze w XVIII wieku były uprawiane na Białostoczczyźnie. Nie ma jednoznacznych opinii, jeżeli chodzi o sposób oznaczania mogił. Zapewne usypywano kopczyki, które z czasem zacierały się nie pozostawiając śladów. Również nie natrafiono na przypadek wkopywania jednego grobu w drugi. Na cmentarzysku kloszowym w Transborze koło Mińska Mazowieckiego stwierdzono oznaczanie grobów na powierzchni ziemi za pomocą drewnianego ogrodzenia, po którym zachowały się ślady kołków wbitych w piasek, podobne ślady były również na cmentarzysku w Janówku koło Warszawy. Zwyczaj sypania kurchanów stosowany był przez grupy ludności kultury Łużyckiej. Najczęściej spotyka się je na Śląsku i w północno-zachodnich regionach Polski. Kurchany oznaczały się różną formą i wielkością począwszy od zwykłych nasypów ziemnych lub z niewielką domieszką kamieni, cmentarzysko w Zdziennicach koło Turka, po duże z regularnymi kręgami kamiennymi, jakie odnaleziono w Olszańcu w województwie zielonogórskim. Pomijając względy społeczne idei wznoszenia potężnych konstrukcji grobowych, wyrażały one zapewne szacunek i powagę dla zmarłych, Chęć upamiętnienia miejsc wiecznego spoczynku. Zachowane do dzisiaj kurchany nie odtwarzają obrazu ich stanu pierwotnego. Znaczny ich procent uległ zapewne zniszczeniu przez czas, warunki atmosferyczne bądź działalność ludzką. W rozwiniętych społecznościach prasłowiańskich pojawia się zawodowe wykonywanie praktyk religijnych przez osoby uprzywilejowane, wywodzące się z reprezentatywnych warstw społeczeństwa. W miejscowości Gliniany pod Wrocławiem odnaleziono grup na cmentarzysku ciałopalnym prasłowiańskiej kultury łużyckiej z końca epoki brązu. Grób ten zawierał przepalone szczątki kostne dorosłego mężczyzny i młodej dziewczyny w wieku 12-14 lat. W pobliżu szczątków mężczyzny była figurka antropomorficzna, przedstawiająca postać męską oraz brzytwa z brązu. Z ponad 20 potłuczonych rytualnie naczyń grobowych Dwa zachowały się w całości W tym popielnica z kośćmi spalonej dziewczyny Figurka z glinian Wykonana z jasnożółtej gliny Ma dwadzieścia i wysokości I waży 160 g. gram Jak podaje badacz tego cmentarzyska Tadeusz Kaletyn Jest to rzeźba pełnoplastyczna Wolnostojąca spłaszczona od tyłu i lekko przechylona w lewo. Nogi tej postaci są lekko rozstawione z dużymi, płaskimi stopami zwróconymi do środka. Najbardziej interesujący szczegół stanowi głowa, na której została osadzona maska kultowa nieproporcjonalnie wydłużona i osadzona bezpośrednio na barkach. Przypuszczalnie jest to maska wyobrażająca ptaka z dziobem i blisko osadzonymi wypukłymi oczami. Niewątpliwie grub z glinian kryje szczątki jakiegoś kapłana, którego pochowano z atrybutami władzy. Brzytwa zapewne była narzędziem medycznym, używanym przez kapłanów również do zabiegów chirurgicznych. Znane z wykopalisk, różne szkielety ludzkie wykazują ślady wycinania krążka na głowie zmarłego w celach magicznych. Takie zabiegi chirurgiczne wykonywali właśnie kapłani czarownicy. Owe pamiątki po zmarłym były przechowywane jak amulety Noszone przy sobie Zapobiegały nieszczęściom I zapewniały pozyskanie mądrości i mocy Którymi odznaczał się za życia nieboszczyk Przeprowadzenie tych magicznych czynności Przez kapłanów Miało przypuszczalnie uroczysty charakter obrzędowy Młoda dziewczyna Pochowana wraz z kapłanem, czarownikiem Przypuszczalnie została zamordowana Lub dobrowolnie popełniła samobójstwo Po śmierci męża bądź pana Jeżeli była jego niewolnicą Maska stanowiła podstawowy atrybut kapłanów-czarowników Podczas czynności obrzędowych Kiedy kapłan chciał przepowiedzieć przyszłość Sprowadzić lub oddalić deszcz Wykonywać zabiegi lecznicze O ile był znachorem Nakładał maskę magiczną Która zapewniała mu moce nadprzyrodzone Umożliwiające pomyślne realizowanie swych zamierzeń Częstym uzupełnieniem maski czarodziejskiej Był kostium wielobarwny, dziwaczny wzbudzający lęk i szacunek. Taką postacią kapłana wydaje się być przedstawiona na popielnicy z czasów kultury pomorskiej odnaleziona w Sochaczewie, Trojanowie tarcza symbolizująca słońce i domniemane dwa groty, które stanowiły dodatkowe atrybuty czarownika. Wśród afrykańskich ludów na przykład tancerze z plemienia Bambara nakładają maski w kształcie antylopy. Ich godła i tańczą na ziemi ornej, aby zapewnić zwiększenie plonów. Figurka z glinian ma znaczenie symbolu wierzeń solarnych, słońca i ognia. Była też związana z kultem płodności. Męska postać ma wyraźnie wyolbrzymiony fallus. Specjalną wymowę ma również figurka gliniana w masce na głowie, odnaleziona w deszcznie koło Gorzowa Wielkopolskiego, przedstawiająca postać ludzką z głową zwierzęcą, Postać ta trzyma przed sobą naczynie ofiarne. Układ motywów ornamentacyjnych na szyi i rękach jest próbą schematycznego przedstawienia takich ozdób jak naszyjniki, bransolety i naramienniki. Znaleziony w Kruszwicy koło Nowrocławia, wisior z brązu stanowił przypuszczalnie również atrybut władzy kapłana czarownika. Wisior z Kruszwicy z fragmentami obrazującymi słońce pochodzi prawdopodobnie z grodziska kultury Łużyckiej z wczesnej epoki żelaza, około 500 lat przed naszą erą. Z tego samego okresu pochodzi też figurka domniemanego idola, anonimowego bożka, odnaleziona w osiedlu obronnym w Biskupinie na Pałukach. W tym samym osiedlu prasłowiańskim wydobyto również nieckę drewnianą, która osadzona na słupach, służyła zapewne jako ołtarz. Na tym biskupińskim ołtarzu Odprawiano być może modły, składano ofiary Bogom i przodkom. Prawie wszystkie zachowane progi drzwi wejściowych w domach biskupińskich są ruchome. Po prostu wyjmowane wtedy, kiedy wynoszono z domu nieboszczyka. Po ułożeniu progu na właściwe miejsce zmarły nie miał już powrotu do pomieszczeń dla żywych. W wierzeniach plemion Łużyckich bóstwa o głowach zwierzęcych i ludzkim korpusie również odgrywały znaczną rolę. Na Pomorzu tymczasem pojawia się zwyczaj wykonywania popielnic lub urn twarzowych stanowiących jedną z najoryginalniejszych pozostałości świadczących o kulcie zmarłych. Modelowane w glinie lub zaznaczane wyrytymi w wyobrażenia twarzy przedstawiane na szyjkach popielnic miały za cel ochronę zmarłego przed wszelkim złem. Niektóre popielnice twarzowe były przyozdabiane w kolczyki nieraz potrójne, efektowne wisiorki z brązu lub w paciorki ze szkła, jak na przykład widoczne to jest na popielnicy odnalezionej w niestępowie koło Kartus. Prawie regułą było nakrywanie tych popielnic pokrywami czapkowatymi, bogato zdobionymi. Urna znaleziona w niepoczołowicach kołowej herowa, pokryta była inkrustacją. Twórcami tych oryginalnych popielnic była prosłowiańska ludność tzw. kultury wschodniopomorskiej, 550, 125 lat przed naszą erą. Przypuszcza się, że idea wykonywania takich popielnic przybyła na Pomorze z dalekiej Etrurii w Italii. Na niektórych popielnicach pomorskich widnieją sceny obrzędowe. Urna z Lipowych but, koło Złotowa przedstawia jazdę ze zmarłym ku nowemu życiu. Popielnica z Elzanowa pod trzewem, prowadzenie zmarłego zawozem w zaświaty a na urnie zgrabowa koło Stargardu Gdańskiego ukazane jest przewożenie Tarczy Słonecznej na wozie. Motyw wozu i Tarczy Słonecznej występuje często w obrzędach prasłowian jako wyraz głębokich wierzeń w życiodajne ciało niebieskie. Natomiast znacznie mniejszym kultem otaczano księżyc. Wózki kultowe wykonywano z brązu. Wózek trzykołowy z kilkoma figurkami ptaków został znaleziony w Kozłowicach koło Trzebnicy na Śląsku. Inny natomiast wóz słoneczny pochodzi z północnej części wyspy duńskiej Zelandii z miejscowości Trudholm odnaleziony w 1902 roku. Podwozie jego składało się z sześciu czterosprychowych kół, na którym umieszczona została duża tarcza słoneczna oraz koni. Tarcza była sporządzona z dwóch wypukłych płyt brązowych z których jedną pokrywała cienka płytka złota zdobiona ornamentem spiralnym. Tarcza ta dawała blask słońca. Druga jej strona nie była włożona złotem i nie odbijała blasku. Mogła to być przypuszczalnie tarcza księżyca. Wóz z wysp Selandii był symbolem słońca, otaczanego czcią już w starożytnej Grecji, gdzie wyobrażano go jako bóstwo posiadające swój własny pojazd przeznaczony do objazdu Drogi Niebieskiej. Motywy zdobnicze na urnach twarzowych przedstawiają również wydarzenia z życia codziennego, sceny z polowań i zwierzęta, które były przedmiotem kultu i odgrywały istotną rolę w ówczesnych obrzędach religijnych. W Toninku koło Sempolna Krajeńskiego, w jednym z grobów skrzynkowych kamiennych, zostało znalezione przez ekspedycję Muzeum Okręgowego imienia Wyczółkowskiego w Bydgoszczy ponad 20 popielnic. Jedna z nich miała pokrywę w kształcie czapy ozdobiony rysunkiem przedstawiającym piętnaście jeleni biegnących szeregiem. Groby wznoszone przez ludność kultury wschodniopomorskiej wyraźnie przypominają kształtem i wykonaniem mogiły budowane w neolicie przez plemiona kultury amforkulistych. Tylko, że groby skrzynkowe kamienne powstawały w innych warunkach życia społecznego i religijnego, były budowane jako grobowce rodzinne lub rodowe, użytkowane najczęściej przez kilka pokoleń. Stąd też występują znaczne zróżnicowania, jeżeli chodzi o liczbę popielnic i wielkość mogił. Grób w Nowej Wsi na Pałukach, wykonany z płasko ciosanych płyt kamiennych, zawierał 24 popielnice, ustawione blisko siebie na ubitej glinie. Zajmowały one tylko połowę powierzchni skrzyni komory grobowej, długiej blisko 4 metry. Wejście do tego grobowca zamykała ruchoma płyta, którą przesuwano w razie kolejnego pogrzebu. O ile urny twarzowe stanowiły wyraźną oryginalność dawnych zwyczajów pogrzebowych na ziemiach Polski, o tyle popielnice domkowe uznać należy za zjawisko wręcz unikalne. Chodzi tu o modelowanie w glinie miniaturowych domków kształtem zbliżonych do sześcianu nakrytego dwuspadowym daszkiem i umieszczonego na czterech lub sześciu nóżkach. Takie popielnice w liczbie kilkunastu znane są z około dziesięciu miejscowości Pomorza Wschodniego. Z badań nad tymi miniaturowymi domkami pogrzebowymi wynika, że ludność kultury wschodnio-pomorskiej pragnęła zachować zmarłemu prawo do posiadania tego wszystkiego, co otaczało go za życia, również do zajmowanego przez niego mieszkania. Tak więc popielnice były symbolicznym naśladownictwem domu, w jakim zmarły mieszkał przed śmiercią. W tych symbolicznych domkach grobowych, nieraz pięknie ozdobionych, zachowane były także szczegóły techniczne prawdziwych domów, np. plastyczne wyobrażenia łątek i poziomych sumików, widoczne na ścianach szczytowych. Świadectwem jest urna domkowa z miejscowości Obliwice, koło lemborka. Niektóre popielnice domkowe miały gliniane płytki, służące do zasuwania otworów w ścianach. Zwyczaj chowania zmarłego w chatach do dzisiaj przestrzegany jest przez ludy prymitywne w południowej Afryce, wśród plemienia Beczuanów, na archipelagu Nowe Hebrydy oraz na Oceanie Spokojnym Melanezja. Inne ludy jak Ainowie, zamieszkujący na Sachalinie, choć nie grzebią zmarłych w chatach, nawiązują do tego zwyczaju, Budują nad grobami konstrukcje drewniane, domkowe, szałasowe, bądź po prostu nakrywają grób drewnianym dachem. Natomiast północnoazjatyccy giliakowie budują z drewna miniaturowe domki, w których składają spalone szczątki zmarłego. Bóg słońca i błyskawicy w IV wieku przed naszą erą, kiedy jeszcze panował zwyczaj nakrywania pochówków ciałopalnych odwróconym kloszem do góry dnem, ludność prasłowiańska wykazywała coraz większe zainteresowanie wyrobami z żelaza. Ta nowa zdobycz ówczesnej cywilizacji dotarła do prasłowiańskiej Polski z Bliskiego Wschodu około 650 roku przed naszą erą. W Syrii żelazo było znane już w XV wieku przed naszą erą. W Egipcie zaś pod koniec XIII wieku przed naszą erą i stąd właśnie nowy metal dotarł bezpośrednio do środkowej Europy. W zjawisku upowszechniania się żelaza w naszym kraju towarzyszyły około V wieku przed naszą erą pewne przemiany społeczne i religijne. W owym czasie bowiem tworzyły się związki plemienne zdolne do większych przedsięwzięć i do sprawnej organizacji. Powstawały liczne grody i osady obronne, wśród nich biskupin podziwiany przez współczesnych jako fenomen architektury i starodawnego budownictwa w Polsce. Ta słynna osada obronna, zbudowana z drewna, bez użycia gwoździa żelaznego, świadczy o możliwościach i poziomie technicznym prasłowiańskiej ludności kultury łóżyckiej. W dziedzinie wierzeń i kultów przejawiają się również nowe pojęcia. W hierarchii bogów wysuwa się na plan pierwszy kult słońca i ognia który objął swym panowaniem znaczne obszary środkowej Europy. Główne bóstwa plemienne identyfikują się z Bogiem Solarnym. Wytwarza się jakby pewne stopniowanie ważności bóstw poszczególnych plemion i związków plemiennych, w obrębie których zachodzić mogły pewne różnice. W religii Słowiańskiej, jak pisał Lech Leciejewicz, występowała zatem tendencja do monoteizmu, spleciona z typowym dla ludów rolniczych kultem przyroda, zwłaszcza słońca. Bóg niebios, którego atrybutem była błyskawica, występował również u innych ludów indoeuropejskich. Układy religijne wśród ludów słowiańskich u schyłku starożytności były przedmiotem badań jednego z najwybitniejszych historyków bizantyjskich Prokopa z Cezarei, żyjącego w VI wieku, który pisał Jeden tylko Bóg Błyskawicy jest Panem całego świata i składają mu w ofierze woły i wszystkie inne zwierzęta. Oddają ponadto także cześć rzekom, nimfom i innym duchom, składają im wszystkie ofiary, a w czasie tych ofiar czynią wróżby. Kult życiodajnego słońca panował również w innych systemach religijnych, Ponieważ bogowie niebios zajmowali zawsze najprzedniejsze pozycje w hierarchii bóstw tego świata, władca starożytnego Egiptu, nowe państwo, Amenhotep IV, nazwany przez siebie Echnatonem, panującym w XVIII dynastii w latach 1379-1362 przed naszą erą, w pięknej pieśni wyraża hołd Bogu Słońcu: Pięknie pojawiasz się na horyzoncie nieba żywe słońce, której żyło przed wszystkim. Wschodzisz na wschodnim nieboskłonie i napełniasz ziemię swym pięknem. Jesteś piękne i wielkie i błyszczące i wznosisz się ponad ziemię. Promienie twoje obejmują kraje, jakie tylko stworzyłeś. W owym czasie w Egipcie Bóg Tarczy Słonecznej Aton jako jedyna istota zajął miejsce osławionego Boga Amona. Na ziemiach Polski na przełomie ery minionej i obecnej rozwijała się rodzima produkcja żelaza. Powstawały ośrodki hutnictwa we wszystkich niemal regionach, w których występował naturalny surowiec, rudy żelaziste. Rozległe zaś lasy dostarczały niezbędnego do produkcji węgla drzewnego. Na obszarze Gór Świętokrzyskich egzystował jeden z największych okręgów przemysłowych ówczesnej Europy. Pracowało, jak świadczą badania, około 300 tysięcy pieców hutniczych, tak zwanych dymarek. Starożytna produkcja hutnicza na ziemiach Polski to również kwestia rozwiniętego systemu wierzeń i licznych praktyk o charakterze obrzędowym. Wzrastało znaczenie bóstwa solarnego. Starożytni hutnicy, nie znając naukowego wytłumaczenia zjawisk i procesów zachodzących podczas wytopu żelaza, usiłowali być może przy pomocy magicznych obrzędów na pomyślny przebieg pracy. Tylko nikłe ślady obrzędów związanych z działalnością hutniczą dochowały się do naszych czasów. Na przykład na starożytnych piecowiskach hutniczych w Górach Świętokrzyskich istnieje, jak podaje Kazimierz Bielenin, ślad jednego pieca na początku i na końcu ciągów piecowiska. Piec taki miał prawdopodobnie odgraniczać obszar produkcyjny od reszty terenu. Pewne przejawy magicznych wierzeń znajdujemy również w uporządkowanym rozplanowaniu pieców hutniczych na piecowiskach świętokrzyskich. Chodzi tu mianowicie o regularne ciągi kilku szeregów pieców, zwłaszcza o tę grupę pieców, w której szereg czwórkowy był zasadą. Liczba cztery miała u dawnych słowione znaczenie magiczne, przecież światowid również patrzył w cztery strony świata. Takie układy czwórkowe w pojedynczych lub podwójnych ciągach przedzielonych ścieżką spotykamy na przykład na dużych piecowiskach w Łazach, Łomnie, Słupinowej i Radkowicach, jak też na innych znajdujących się w okolicach Kielc. Przebadane duże piecowisko Dymarskie w Łazach z pozostałościami 102 pieców do wydopu żelaza miało dwuciągowy układ pieców zakładanych w szeregach czwórkowych. W prawym ciągu Znajdowało się 58 pieców, a w lewym 44. Ścieżka szerokości około 1 metra rozgraniczała oba ciągi. W celu zapewnienia sobie przychylności bóstw starożytni hutnicy składali również ofiary zakładzinowe, aby zyskać pomyślność prowadzonej przez siebie produkcji metalurgicznej. Świadectwem takiej złożonej ofiary przypuszczalnie było znalezienie rogów jelenia przed dużymi, specjalnie przygotowanymi zwałami rudy zmagazynowanej jeszcze przed dwoma tysiącami lat na skraju podkowy leśnej koło Warszawy. Działalność wielkich okręgów przemysłowych u schyłku ery starożytnej na obszarze Polski jest dowodem wysokiego poziomu cywilizacji prasłowian. Rozwój produkcji metalurgicznej miał duże znaczenie społeczno-polityczne w pewnym sensie kształtujące przyszłe oblicze Europy. Znane powiedzenie kto miał żelazo, ten posiadał władzę. Z pewnością w tamtych czasach znajdowało praktyczne zastosowanie. Niewątpliwie produkcja żelaza miała wpływ na rozwój społeczeństw słowiańskich i na ich ówczesne zdobycze terytorialne. Pewną wymowę ma tu informacja o spowianach historyka bizantyjskiego, Maurikiosa, żyjącego na przełomie VI-VII wieku. Nie pozwalają się w żaden sposób ujarzmić ani opanować, a zwłaszcza na własnej ziemi Są bardzo liczni i wytrwali Znoszą łatwo upał zimno i złote Dla przybywających do nich są życzliwi I chętnie ich oprowadzają z miejsca na miejsce Użyczając im, czego potrzebują Mają wielką ilość wszelkiego bydła i plonów złożonych w stogach Przede wszystkim prosa i beru Produkcja hutnicza Wzmagała poczucie więzi społecznej i sprzyjała umacnianiu się związków plemiennych. Prowadziło to do znacznego ożywienia życia publicznego i religijnego. Powstająca sytuacja społeczna stwarzała potrzebę wznoszenia wielkich budowli halowych, gdzie mogłyby odbywać się publiczne zgromadzenia, wiece i zebrania o charakterze obrzędowym i kultowym. Taką budowlę halową, położoną wśród lasów i bagiennych nieużytków, w pewnym oddaleniu od skupisk osadniczych i większych szlaków komunikacyjnych odkryto w 1958 roku we wsi Wulka Łasiecka Kołołowicza. Jak podaje Witold Bender, badacz tej budowli zabytkowej, wnętrze jej stanowiło pierwotnie hale o długości ponad 16 metrów i szerokości około 8,5 metra, z dwoma paleniskami po obu stronach. Budowla posiadała dwuspadowy dach. Wsparty na potężnych słupach Ustawionych w dwóch rzędach Po sześć par w każdym Taki rzędowy układ słupów Nadawał budowli charakter Trzynawowy Jednak właściwą przestrzeń użytkową Stanowiła szeroka hala środkowa Późniejsze przeróbki konstrukcyjne Wynikające z zabezpieczenia Niszczającego obiektu Spowodowały postawienie w środku hali Potężnego słupa podpierającego Sklepienie dachowe co nadało jej wnętrzu charakter dwuczęściowy w każdej części znajdowały się wspomniane paleniska nasuwa się przypuszczenie że paleniska te pełniły rolę wiecznego ognia podtrzymywanego stale przynajmniej w okresie odbywających się zgromadzeń i uroczystości obrzędowych Budowle tę z pierwszych wieków naszej ery zalicza się do obiektów unikalnych na ziemiach Polski konstrukcje drewniane występujące poza obrębem środowiska torfiastego lub bagiennego nie mają większych szans na przetrwanie do dnia dzisiejszego. Stąd też trudności w poznaniu tego interesującego zagadnienia. Coraz częściej przedmioty żelazne stanowiły wyposażenie pośmiertne zmarłych, którym miały służyć w ich życiu pozagrobowym. Przedmioty te to najczęściej broń, żelazne miecze, groty, dziryty, okucia drewnianych tarcz, tak zwana umba, bądź ozdoby i narzędzia pracy odnajdywane dzisiaj w grobach ciałopalnych jamowych lub popielnicowych na cmentarzyskach należących do ludności kultury przeworskiej, z której wywodzili się głównie ówcześni chudnicy. Nazwa kultury przeworskiej pochodzi od stanowiska archeologicznego w Przeworsku. Groby wyposażone w broń to przede wszystkim pochówki wojowników, których liczba począwszy od drugiej połowy drugiego wieku naszej ery Zdecydowanie wzrastała Stanowiąc około 35% Wszystkich zbadanych zespołów grobowych Jedno z ciekawszych cmentarzysk praspowiańskich Zbadano ostatnio w kamieńczyku nad Bugiem W okolicy Wyszkowa. Odkrycie to było przypadkowe Podczas wiosennej orki w 1973 roku Rolnik Tadeusz Kostrzewa Zauważył w ziemi Wyrzucone przez pług skorupy I przepalone kości ludzkie Natychmiast powiadomił o tym fakcie pogotowie archeologiczne Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie. W ten sposób doszło do prac wykopaliskowych w kamińczyku Przebadano ponad 222 groby ciałopalne, popielnicowe i jamowe, wyposażone w broni i ozdoby pochodzące z czasów od II wieku przed naszą erą do końca II wieku naszej ery. W kręgu światowita Taśma piąta, koniec ścieżki pierwszej.